Nie mogę się ruszyć! O, o, o. O. Wypuść mnie! Mógłbym po prostu zatkać ci usta. Ale to by było zbyt proste i nudne. I'm <coughs>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 razem zgoda. Ech. Właśnie dlatego nie cierpię, Pachora. Teraz już wiem, czemu tak bardzo się bałeś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 Pewnie to, że temu dużemu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Tak, jak myślałem, nie ma dokąd pójść. Łazimy to już pół dnia. Ile jeszcze każą nam czekać?